Nowiny 48 tygodnia 2015 roku. Nowiny WikiRadia, Oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz na Ochocie. Cześć Marku. Witam. I Wojtek Pędzich w Gdańsku. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry wszystkim. No nie widzieliśmy się i nie słyszeliśmy już dosyć długo i chyba wystarczy tego dobrego. 48 tydzień pominęliśmy chyba dwa tygodnie aż. To się rzadko zdarza, no ale jak widać zdarza się, mamy też inne zajęcia i, i często yy, no jest kłopot. Marek teraz ma zajęcia akurat na studiach o godzinie, które mu się kończą o 19.30. Tak, oh. zgadza się. No więc, ale czasem się kończą wcześniej, jak słychać. Yy, kończą się, jak zrobimy, co jest do zrobienia. No właśnie. Hmm, ale powiem ci, Borysie, że to takie spowolnienie, rozluźnienie atmosfery w Radiu, nie wiem, na przykład zbiegło się z rozluźnieniem atmosfery w zarządzie stowarzyszenia, bo na ostatnich zebraniach zarządu zbyt wielu tematów nie było. Też, tak? Były no to ja się bałem, że tak my jakoś dostaliśmy z boku, czy, czy jakoś przez to, że że nie wiem, że miałem inne zajęcia, to że jakoś trudniej było zobaczyć, czy coś jest. Może, może myślałem, że się dzieje dużo, ale ja jakoś to pomijam, ale... Nie, tak? Wszystko jest okej. Okay. To znaczy nie, jesteś... nie, nie, to jest raczej um, część większego porządku świata. No właśnie, tak się ciemno robi coraz wcześniej, prawda? Jest taka pogoda nieprzyjemna, w sensie takie właśnie światło za mało. No i taka depresja jesienna, jak to się mówi, tak? ogarnia niektórych chyba. No dobrze, ale przejdźmy do tematów, bo dzisiaj mamy wbrew no, temu, o czym mówimy, mamy sporo tematów do omówienia. E, finał roku obrzędowego z Wikipedią 2015, to znaczy rok obrzędowy z Wikipedią i chyba trzeba numerek dodać 2015, to znaczy rok. Bo, nie uprzedzajmy. No właśnie, tak. bo, bo chyba ta <laughs> chyba nie jest ostatnie, ostatnia tego typu akcja. Odbył się w Warszawie w Muzeum Etnograficznym, w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ulicy Kredytowej 1. No i w notatkach można znaleźć link do, do zdjęć z tego zakończenia, jest ich całkiem sporo. Prezentowane były filmy na płycie DVD, to znaczy były prezentowane na dużym ekranie, ale, ale które zostały wydane w formie DVD dołączonego do bardzo fajnego wydawnictwa na temat Etnowiki. W dodatku jest do pobrania w plikach PDF, jeśli ktoś nie ma papierowego wydania. Ja mam tylko jedno na razie, nie wiem czy czy jak się uśmiechnę do Klary, to dostanę więcej, żeby... No ja miałem możliwość wzięcia kilku i już y, kilka rozdałem też zainteresowanym osobom. No A dużo tego wyszło? Y, wyszło 500 egzemplarzy, o ile dobrze pamiętam. 500 egzemplarzy. No to... Limitowana edycja. Edycja bardzo limitowana, ale nienumerowana, nie podpisywana autografami, Chyba, że ktoś bardzo chciał, to pewnie by mógł. No, ale 500 egzemplarzy się tego pojawiło. Mm -hmm. No i właśnie, ja na całym tym zakończeniu nie byłem niestety, bo później były jakieś fajne chyba wykłady, jak patrzę tutaj na te zdjęcia. To opowiedz znaczy, Wojtku, co były, tam się dzieje. Przede działo? wszystkim no, za, zaczęło się od tego, ja również przyjechałem głównie na a drugi dzień projektu nie, nie było mnie pierwszego dnia, czyli nie pozwiedzałem sobie Muzeum Etnograficznego w Warszawie razem ze wszystkimi. No ale przede wszystkim od rana zaczęliśmy prezentacjami, kilkoma prezentacjami. Polimerek mówił, znaczy, Halibut, czyli Krzysiek Machocki, najpierw mówił o podstawowych filarach, zasadach Wikipedii. Um, Tomek Ganicz powiedział o prawach autorskich i licencjach stosowanych. Marta Malina Moraczewska poopowiadała o e, właśnie ponownym wykorzystywaniu, e, o, o narzędziach, które, e, które dają nam projekty Wikimedia do ponownego wykorzystania e, wiedzy, która jest e, na, przez nas gromadzona. No ja przedstawiłem e, podstawowe zasady edycyjne e, i później usiedliśmy, podzieliliśmy się na kilka grup, usiedliśmy z uczestnikami. Mm tego wydarzenia, którzy, którzy przyjechali, to to byli ludzie, którzy z którymi spotykaliśmy się filmując i, i, i robiąc wywiady i cykając zdjęcia z tych wszystkich wydarzeń. Oni uczyli się edytowania Wikipedii, po, po, podzieliliśmy się w kilka grup i zaczęliśmy edytować. Właśnie bardzo dużą pomocą okazała się książka o Brusie Springsteenie, bo mimo tego, że ludzie byli zachęceni do tego, że, żeby poprzywozić swoje własne materiały, no to nie wszystkie materiały się nadawały. Aha, czyli ta książka się nadała. Tak, ta książka się bardzo przydała, ta książka, którą mi kiedyś obiecałeś, którą przyniosłeś, bardzo się akurat przydała, natychmiast odpakowałem ją z folii i zaczęliśmy uźródławiać na przykład pseudonim The Boss Brusa Springsteena. Później po przerwie, po obiedzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem pracowników no. swojego Muzeum Etnograficznego, przedstawiliśmy to, co, to, co, to, co zdobyliśmy. Wiem, że odbywały się jakieś też, też, też kuluarowe rozmowy. No i wszystko się skończyło właśnie pokazem tych, tych, tych siedmiu filmów, które, które powstały jako wynik, jako jeden z wyników mhm, um, tych siedmiu wizyt siedem, terenowych czy w różnych zakątkach Polski. W końcu znaczy filmów? Tak. Znaczy filmów tych pokazanych było. Było siedem. A, czyli te zrobione z... przez muzeum tak, etnograficzne? Tak, tak, mhm. tak, dokładnie. Mhm. Po prostu dokumentujące te, te, te, wszystkie, te wszystkie obrzędy. No właśnie, bo jeszcze jest jeden film mhm. ilustrujący to, jak pracuje właśnie Państwowe Muzeum Etnograficzne. Ten film nie został pokazany z tego, co, co widziałem. Ale można ale... sobie obejrzeć na mhm. Mhm, No Oczywiście. Także zapraszamy. A tutaj właśnie, rok obrzędowy, a to jest workshop, czyli pewnie jest jakaś inna kategoria, rok obrzędowy z Wikipedią, wideo prawdopodobnie i tam właśnie Wiki te wideo. wszystkie. Jest, jest, jest, tam jest siedem plików, właśnie tam jest siedem plików wideo. A to możliwe, hmm. że ten jeden jeszcze nie jest zrobiony po prostu, chyba, że to ten... Się... No właśnie, nie ma tego, tego, tego filmu z, z tego, jak powstawał ten, mhm. ten projekt. Jest, jest właśnie siedem podstawowych filmów dokumentujących, dokumentujących, obrzędy. No, to trzeba naprawić jakoś w takim razie, bo warto zobaczyć, naprawdę mm, też bardzo przyjemnie się uczestniczyło w Chobienicach w, w, w tym roku obrzędowym i, i mogłem podglądać właśnie pracę pracowników muzeum. No, operator, który nie za bardzo chciał, żeby być filmowany, no sam jest uwieczniony. <grym> na no, <grym> paru zdjęciach też się znalazł. No, słuchajcie, no, z projektu mamy 8 filmów, mamy 980 plików w Commons, mamy fajnie rozwinięte artykuły na, na temat tych wszystkich obrzędów. Utarg, że tak powiem, jest bardzo dobry, bardzo fajny. No, opłacało się. Chociaż zainteresowania jakoś no, trudno było tak wejść w ten projekt zbiegły z marszu, bo to jednak wymaga dużo przygotowań i wcześniejszego planowania jakiegoś. Jak ktoś nie był w stanie zaplanować na cztery tygodnie naprzód na przykład, no to, no to potem No, kuchut, ja wyjazd na ścinanie kani to miałem, to, to, to zaplanowałem sobie chyba w trzy tygodnie przed wyjazdem samym, także dało się. No, dało się. Zobaczymy, czy będą kolejne jakieś no, kroki w tym kierunku, żeby tutaj może, może kolejny taki rok zrobimy? No, jeżeli pan minister z z zgodzi się zbałamucić na, na, na, na kolejny grant, to czemu nie? No właśnie, także zapraszamy do zapoznania się z tymi obrzędami, z, z tymi filmami, które są na commons. Niekoniecznie trzeba mieć od razu płytę DVD, bo to już troszkę przestarzały nośnik, no ale, ale często łatwo też przekazać komuś płytę żeby mógł sobie obejrzeć w starym, zabytkowym odtwarzaczu DVD u siebie w domu albo gdzieś w szkole na przykład można zaprezentować te, te nagrania. Myślę, że to będzie ciekawe dla tych uczestników, którzy, którzy po prostu będą pewnie też chcieli podpatrzeć, gdzie co tam się innego dzieje w innych, w innych rejonach Polski, bo to z różnych, z różnych zakątków, prawda? Linki już są w notatkach umieszczone, tylko potem trzeba to jeszcze oczywiście umieścić na stronie podcastu. Przypomnę, że strona podcastu to nowiny.podcasty.info i tam yy, to jest strona główna podcastu i każdy podcast ma po prostu notatki, czyli linki do tematów, o których mówimy. Do, te, do tego tematu będziemy powracać jeszcze roku obrzędowego z Wikipedią, pewnie, bo, bo będą się jeszcze działy różne rzeczy. Jakieś kilka wystąpień w radiu było na ten temat. No może uda mi się do Wikiradia ściągnąć tutaj Klarę na przykład i Martę. I omówimy dokładniej może wyniki tego, tego konkursu też i już po zakończeniu roku może. Może w przyszłym roku już po prostu. Ale e, właśnie kolejny temat to konkurs fotograficzny. European Science Photo Competition 2015, albo 2015, jeśli to trzeba by było tak chyba... 2015, to, albo 2015, tak. Coś, o czym pierwszy raz y, chyba usłyszeliśmy na konferencji y, Media Central and Eastern mm -hmm. Europe w, w Estonii. Coś, co jest właściwie bardzo fajne, bo znowu wracam do, do tego, co się działo u nas w, w czerwcu, e, czyli do konferencji Wikimedia Polska i do tego, jakie e, projekty, przypomnijcie sobie, uzyskały zyskały status e, wyróżnionych, nagrodzonych w, w plebiscycie Pro Wikimedia. E, bo w projektach takiego nowatorskiego podejścia do, do, do, do, do pozyskiwania treści e, nagrodę zdobył projekt Labstryk który jest na dobrą sprawę bardzo spójny z tym, co, z tym, co, co, co prezentuje tematycznie przynajmniej Science Photo Competition. Mhm. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, czy nie, czy nie uruchomić w Polsce, bo to Polska nie wzięła, znaczy nie uruchomiła własnego. własnego można konkursu. by to było zrobić pilotażowo, można by to było tak. zrobić mhm. gdzieś tam na jednej, dla jednej instytucji. Ale byłoby to troszeczkę szarpane, byłoby to troszeczkę nagłe, troszeczkę z, z marszu robione. I szczerze powiedziawszy sam się osobiście zastanawiam, czy byłoby to, e, no tak naprawdę, czy, czy, czy, czy ten efekt wart byłby akurat w, w tym roku, akurat na szybko. Akurat, no tak. No ale, ale to, że, że, że Polska, Polskie Stowarzyszenie nie wzięło się za ten konkurs, to nie znaczy, że nie można wysłać zdjęć z Polski, bo są tutaj na stronie konkursu, częściowo tylko przetłumaczonego na polski, Aha. można znaleźć linka do umieszczania zdjęć z Polski. także. Zdaje się, że Estonia przejęła na siebie jak gdyby ciężar tych, tych zdjęć przyjmowania. No i ja umieściłem już jedno, dwa zdjęcia w kategorii ludzie nauki, bo jest pięć kategorii. Ludzie nauki. Ja się linkiem? Zaraz się pochwalę. Ludzie nauki, zdjęcia mikroskopowe, media niefotograficzne i zestawy zdjęć oraz jeszcze jest jedna kategoria ogólna. Jeśli komuś jego zdjęcie Albo wideo, bo nawet jest wideo, widzę. Nawet jest audio jakieś. Posłuchajmy może tego audio. O właśnie, taki ptaszek ćwierkający. Bardzo przyjemne audio. Jeśli komuś nie, nie pasuje do żadnej z tych kategorii głównych, ludzie nauki, zdjęcia mikroskopowe, media niefotograficzne i zestawy zdjęć, no to jest właśnie jeszcze, jeszcze kategoria ogólna, w której można zamieścić również zdjęcia. I to nie muszą być zdjęcia wykonane w listopadzie 2015 roku, ale mogą to być zdjęcia wykonane wcześniej. No i właśnie takie zdjęcie dosyć stare, z, chyba z 2000 roku. E, jakoś ostatnio skanowałem stare negatywy i po prostu znalazłem zdjęcie profesora Marka Demiańskiego, y, wybitnego polskiego astrofizyka. No i umieściłem właśnie w kategorii ludzie nauki. Zdziwiło Służ mnie... już za bogactwo książek na półce. <laughs> Zdziwiło mnie, że no właśnie, właśnie to, to zdjęcie tak, to, to jest u niego w domu, także to widać, jak, jak, on, jak on pracuje, fajne chyba spojrzenie takie na naukowca od takiej strony troszeczkę m, intymnej, takiej domowej. No i, i przy okazji kiedyś robiliśmy razem podręcznik, fizyka dla szkół średnich, tom czwarty, no i właśnie dał się profesor sfotografować, a teraz jak go zapytałem, czy, czy się zgodzi, żeby jego wizerunek był na tym zdjęciu, no bo to jednak trzeba zapytać, to oczywiście wyraził zgodę, nie ma problemu. No po tych 15 latach już troszkę inaczej profesor wygląda, ale siłę ducha ma tą samą, bo widziałem go ostatnio na, na wykładzie w Centrum Nauki Kopernik. Na YouTubie. Nie byłem tam na miejscu, ale obejrzałem sobie wykład na temat ogólnej teorii względności, bo stulecie akurat przypada w tym roku. No i tak przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie, że mam takie zdjęcie i umieściłem. Ale właśnie tych zdjęć naukowców nie jest tak dużo, ale konkurs chyba się dzisiaj kończy, tak? Bo to jest tylko w listopadzie wysyłane, tak próbowałem znaleźć gdzieś tutaj tylko chyba w listopadzie. Także jeśli ktoś nas słyszy teraz na żywo, to ewentualnie może spróbować, albo może jeszcze przed północą uda mi się zamieścić ten podcast, to wtedy może ktoś się jeszcze zorientuje. Ale w przyszłym roku chyba nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli będzie wznowiony ten konkurs. No, nie, wiesz, to tak samo jak, jak, jak pojawiały się kolejne edycje wiki lubi zabytki, wiki lubi ziemię. Ma wielkie szanse się znowu powtórzyć, tak? No. Mhm. Jeżeli, jeżeli inicjatywa jest fajna, no to na pewno nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się znowu, żeby się znowu coś powtórzyło. Jeżeli temat, formuła nie została wyczerpana, jeżeli są fajne rzeczy, które można jeszcze wrzucić, sfotografować, czemu nie? No pewnie, pewnie, oczywiście. Yy, pytałeś o linka, to pewnie Wojtek ci podeśle w takim razie, bo ty już masz, nie? Widziałeś? Tak, tak, dwa ostatnie zdjęcia załadowane przez ciebie no właśnie, to na moim commons można znaleźć. No dokładnie, wrzucę wam na razie na, na czat facebookowy. Mhm. Yy, wydaje mi się bardzo fajny pomysł na konkurs, no tylko jak zwykle trudno jest go rozreklamować i trudno jakoś dotrzeć, yy, no, dużo tych politycznych wiadomości mamy teraz w mass mediach i no i takie trochę to jest boczny temat, ale może, może uda się zareklamować już wyniki i, i gdzieś tam w gazecie umieścić jakieś, może, może któraś z gazet się tym zainteresuje, bo myślę, że warto. To konkurs fotograficzny zostawiamy sobie na przyszły rok ewentualnie, ale w, już na początku roku, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, zlot zimowy nas czeka. Zlot zimowy 2016, 15-17 stycznia. Koluszki. Albo tak, Hotel nad Mrogą inaczej. Ale oczywiście zaczynamy w warszawskiej Zachęcie, czyli całkiem niedaleko, pieszo, kilkanaście do kilkudziesięciu minut od dworca centralnego. No i właśnie, i, i potem ten spacery do dworca centralnego i jedziemy właśnie do Koluszek, tak? Bądź też samochodami, ale oczywiście. Mm -hmm, no właśnie. Na miejscu też chyba z pociągu będzie jakiś transport, jakiś wahadłowiec ma być chyba, tak? Tak, tak. Wahadłowiec organizowany zdaje się przez, przez, przez sam hotel, w którym będziemy w ten weekend gościć. Mm -hmm. No właśnie, to zapraszamy. Jeszcze można się zapisywać. Link oczywiście. Się zapisywać do końca roku. Jest, jest w notatkach do, bezpośrednio do zapisów. A program właśnie jest już ustalony, bo tam na razie zgłoszenia były do projektu, zgłoszenia zajęć. Mm -hmm. Aha, warsztaty, obrady, obrady, warsztaty. Na razie jeszcze nie ma takiego szczegółowego. Programu. No ale, ale Marta y, chciałaby opowiedzieć o kolektywnych speed tłumaczeniach, czyli, mm -hmm. czyli tłumaczeniach na szybko, pliki audio dla Commons, no to jest twój temat. Ponowne wykorzystanie materiałów z Commons, coś, co jest tematem rzeką naprawdę i ciekawe, jak Marta tą rzeką popłynie. Ja ciągle się dziwię, e... że tak mało właśnie ludzie wykorzystują te pliki z Commons. Tak, bo, bo cały czas właściwie KOMOS y, walczy czasami z tym z tym, z tym, z tym postrzeganiem Commons jako głównie repozytorium mediów do, do, do projektów Wikimedia i bardzo cieszy mnie z drugiej strony, jak na przykład Commons lądują w jakichś zestawieniach y, miejsc, z których można ściągnąć fajne zdjęcia do, do opublikowania w prasie, w, w publikacjach, czy, czyli komu czyli skutecznie potrafią konkurować z serwisami stock photos, czyli takich, takich zdjęć no, stokowych, udostępnionych do sprzedaży. No i coraz częściej widzimy napisy FOD Wikipedia, prawda? <laughs> No tak, to jest, to jest kolejna rzecz, z którą walczyć trzeba. Ale no trzeba walczyć, no trzeba oczywiście, bo to też świadomość jest ważna, żeby o, właśnie... Widzę, że, widzę, że w, pro, w propozycjach wykładów polimerek z teologii, czyli siedmiu grzechów głównych na konferencji Wikimedia Polska przeszedł na... E, tak, na, na, na medycynę, anatomię i fizjologia patologiczna <laughs> społeczności. No tak, to tak postępuje ta choroba <laughs> chyba, z tego wniosek, tak? Od, od grzechów się zaczyna, teraz już efekty tych grzechów. Unowocześniamy tak. <laughs> się. No, tak. Quiz wiedzy o Wikipedii też jakiś jest pomysł, Magalia zgłosiła. 50 mm. kompozytorów na 15-lecie, prezentacja projektu i panel dyskusyjno-warsztatowy. To Patryk zgłosił paterm. Błyskawiczne prezentacje, blog błyskawicznych wystąpień. To jest też fajny pomysł. Zawsze no, to się dobrze. No, szkolenie z Wikidata. To jest coś, co. Do czego jak widzę, brakuje tylko w.. w... Tak, Marta Malina przeszła, odbyła szybkie szkolenie, bodajże PMG ją w trakcie gdańskiej konferencji na szybko przeszkolił z kilku rzeczy, z kilku technik, ale jak widać w opisie, Marta Malina ma niedosyt, więc mm -hmm. potrzebny jest tylko Wikidata Guru. No tak, ale będzie chyba przecież, czyli masz. No jeżeli my. ktoś da się, że tak powiem, zbałamucić na, po, na poprowadzenie takiego warsztatu, no byłoby zacnie. No bo właśnie, bo tutaj można, oprócz tego, że są zgłoszenia od osób, które chcą poprowadzić jakieś warsztaty, to jeszcze można zgłosić, w jakich warsztatach chcielibyśmy uczestniczyć. No mhm. i tutaj właśnie to już mówisz o tych, o tych zgłoszeniach chętnych do, do dowiedzenia się. Tworzenie map na przykład bardzo też mnie interesuje. Ciekaw jestem, jak, no to, to też oczywiście jest cały duży temat, OpenStreetMap, ale, ale tutaj tworzenie map chyba do, do Wikipedii głównie, prawda? Mm -hmm. Mm -hmm. No ale znowu, skoro mamy taką, takiego, takiego fajnego młodszego brata, jak, jak OpenStreetMap, to czemu z niego nie korzystać, skoro i tak linkujemy mapy OpenStreetMap w, w artykułach? No pewnie. <śmiech> Ty, Marku, będziesz, tak? Też na, na spotkanie zgłosiłeś tutaj coś, co byś chciał? Jeszcze nie zgłosiłem. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć. No, bo to w Warszawie i stąd jedziemy, także chyba nie będzie trudno. No dobrze, no to te, ten temat już musimy zostawić, bo tak jakoś nam szybko czas leci. Chyba 21 minut już nagrywamy. Zlot zimowy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy na stronę zlotu. Link jest w notatkach: podcasty. Nawiny. Podcasty. info. Do końca roku trzeba zapłacić. Trzeba by było wpłacić, tak. No, no zapłacę. Do końca roku powinienem zdążyć, tak po świętach już. <śmiech> Rezydent Wikipedii w Muzeum Narodowym w Warszawie. To tak bardzo się cieszymy, że tam mamy człowieka swojego. Gita właśnie tam pracuje i możemy już zobaczyć pierwsze efekty jej pracy, bo okazało się, że w ciągu tych trzech miesięcy, przez które będzie Gita tam współpracować. Zajmie się jednym dużym projektem w, właśnie w Muzeum Narodowym, czyli pastelami. Pastelami, jakie to są pastele? Tak tylko pamiętam hasłowo pastele. Pastele z, z ekspozycji nazwy wystawy czasowej, która Mistrzowie tam, w... Pastelu, tak. Tak, Mistrzowie Pastelu. Od Marto która, która... do Witkacego. No. Mhm. I no, widocznie jest tych, tych prac tak dużo, że, że to jednak zajmie te trzy miesiące spokojnie, myślę. No, była wystawa i oprowadzanie po tej wystawie kilka dni temu, ale niestety nie mogłem być, ale będę jutro. Będę jutro, będę mógł sobie popatrzeć, porozmawiać z Gitą, też jakiś wykład dla pracowników będziemy organizować wspólnie, także o 9 rano już będę na miejscu. Także za tydzień pewnie opowiem, co było i jak to tam wygląda mniej więcej. No i mamy serię krótkich informacji o tygodniach tematycznych, bo tygodnie tematyczne bardzo tutaj dynamicznie weszły. Tydzień Luksemburski właśnie się skończył. Trwa w tej chwili, bo dzisiaj się zaczął, tydzień tematyczny, tydzień biologiczny, to już drugi, drugi taki tydzień biologiczny. No i jest propozycja, żeby od 10 grudnia rozpocząć tydzień tematyczny na temat praw człowieka. Wszystkie linki są w notatkach, ale ta propozycja jeszcze nie jest przegłosowana, chociaż widać, że tam większość jednak jest za tym, żeby, żeby ten tydzień praw człowieka, chociaż trwa dyskusja właśnie, a co, to, co to znaczy ten tydzień, co to znaczy prawa człowieka. Także może, może ten tydzień też wypali za, za tydzień. No i jeszcze jedna informacja, tak już zupełnie, prawie na koniec, z wiki źródeł. Matlin zaprasza do pracy nad indeksami wchodzącymi w skład nowego wiki projektu Biblioteka Myśli Ludzkiej oraz do dodawania już istniejących do listy bo Wiki Źródła to jest projekt, o którym nie powinniśmy zapominać, bardzo bogaty i tam się też sporo dzieje, chociaż na pewno mniej uczestników jest tego projektu, dlatego zapraszamy no ale Wiki też do udziału. to jest udziału. powiedzmy jeden z trzech projektów, jeden z dwóch poza, poza, poza Wikipedią, który ma naprawdę fajną dynamikę. Mhm. No i, i olbrzymi potencjał ciągle, bo co roku pojawiają się nowe materiały, które w wiki źródłach mogą zaistnieć. A gdyby, a gdyby zrobić sobie międzynarodowy projekt na przykład tłumaczenia bardzo ciekawych rzeczy z domeny publicznej między językami, to tych materiałów jest nagle o wiele więcej. No tak, ale pojawiają się też nowe książki, taka jak, takie jak na przykład Marcina Wilkowskiego na temat wynagradzania autorów, która jest też na wolnych licencjach. I właściwie to też jest, y, może stać się wiki źródłem, prawda? Taka książka, która jest w tej to chwili wydana na wiki źródłach, ale tak mm, nie widzę, żeby one trafiały do wiki źródeł na razie. Mm, no i cóż, no i to chyba już wszystkie informacje. Coś jeszcze masz, Wojtku, do zakomunikowania, bo byłeś na zarządzie ostatnio? Byłem na zarządzie, no ale tak jak mówiłem, jest... <trym> też posłucha. Lekki zastój, lekki zastój był przez kilka ostatnich tygodni, to powiedzmy były tematy zgłaszane, że tak powiem, no, w ostatniej chwili albo po, po, po, po jednych, dwóch rzeczach, nad którymi się w miarę luźno dyskutowało. Tak samo jak widzę, na jutro nie ma, nie ma właściwie nic zaplanowanego. <śmiech> Czyli też dyżur będzie chyba. Bardziej. Czyli też dyżur będzie. No, tak jak sobie patrzę, 3 listopada zebranie się nie odbyło ze względu na brak tematów tylko dyżur. 10 listopada tylko dyżur, no i jakieś tam trzy wolne wnioski i trzy wolne tematy. Mhm. 17 listopada nie było zebrania zarządu, gdyż, no tak, był tylko dyżur, bo, bo, bo siedzieliśmy, siedzieliśmy w Warszawie. No na tak, czyli, czyli to jest dobry moment, żeby rzucić jakiś temat w tej chwili zarządowi. A co można zrobić no, na stronie? Przedłużono, przedłużono chociażby konkurs tygodnie tematyczny, bo Soldier of Wasteland mm -hmm. e, bardzo fajnie się tym projektem zajmuje, zadeklarowała, że będzie się zajmowała tym projektem nadal, e, a że kończą się środki, bo już tam zostało na, na, na ostatnie tam dwa tygodnie, no to zarząd zadecydował, że przyznane, do, do, że przyznane zostaną dalsze 3000 tysiące złotych na, na, na finansowanie nagród w ramach konkursu tematycznego. Mm -hmm. Mówiłem o konkursu Tygodni Tematycznych. No właśnie, ale tak jak mówiłem, każdy może zgłosić temat na zarząd. Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkania w każdy wtorek o 21:00, czyli jutro o 21:00 na kanale wikimedia o ile dobrze pamiętam. Mm -hmm. To jest na serwerze Freenode na IRCU taka archaiczna metoda komunikacji, ale która się dla rzeczy typu właśnie takie spotkania zarządu świetnie... No, właśnie, a nie ma, nie ma konkurencji jak gdyby ciągle, bo, bo w sumie to... Cały czas trudno jest wymyśleć coś, co na przykład pozwala w bardzo łatwy sposób logować takie, mhm. takie spotkanie. Pozwala rozeznać się, kto o czym mówi, jeżeli nagle podejmowane są równolegle dwa tematy, albo jeżeli doprowadzonego jakiegoś większego tematu ktoś się dołączy i wtrąci coś zupełnie a propos i, i, i z innej beczki. Yy, więc tak i, i, i powiedzmy jest to medium, które no, wszystkie ma bardzo, wymaga mało bardzo mhm. przepustowości internetu. No właśnie, właśnie, także to są tekstowe pliki właściwie tylko śmigają. Takie SMS-y właściwie, tylko w inny sposób takie SMS-y. Właściwie taki czat. Taki mhm. Właśnie, zapraszamy na to spotkanie. Można sobie popatrzeć. Można też zabrać głos. Można się odezwać, Ale można też zgłosić właśnie temat, czy na przykład jakiś projekt wymyślić, który, który wymaga decyzji zarządu, bo można po Wikigrant się zgłosić do 1500 zł. To jest, to jest szybsza droga i łatwiejsza. Ale powyżej... To już rozpatruje komisja Wikigrantów. No tak. właśnie, a powyżej tej kwoty to, to zajmuje się tym zarząd i jak najbardziej takie, takie wnioski. Wiem, że ostatnio był jakiś odrzucony, ale to, to jest rzadkość chyba właściwie, prawda? Żeby... No tak, no wiesz, no, odrzucane bywają na przykład z, z, takich, z takich naprawdę kolorowych rzeczy, no to odrzucony został, nie wiem, e, wniosek użytkownika, który prosił o zakupienie e, obiektywu do aparatu lustrzanego, mhm. przy czym nie posiadał on aparatu. Y -y. Poza, tym, poza tym już wtedy zarząd zdecydował, że nie będą finansowane nie będzie finansowany zakup sprzętu fotograficznego. Y -y -y. No właśnie, ale to można tam sobie popatrzeć, jakie projekty są realizowane, bo wszystko jest zupełnie jawnie umieszczone na stronach internetowych. każdej dla tej informacji publicznej o no właśnie i chyba rok temu mieliśmy z tym problem taki, żeby to było zgodne z prawem, ale już chyba jest wszystko, prawda? Tak, jak powinno być, czyli Biuletyn Informacji tak, Publicznej. Tak, tak. tak. E... Wikigrantów w tym roku zgłoszono już 50. No, czyli co tydzień jeden mniej więcej. No, mniej więcej, mniej, mniej więcej co tydzień jeden się pojawia. Także. Jak sobie, jak sobie zobaczymy e, w archiwalne rzeczy, no to, no to w 2004, 2014 roku tych wniosków wprawdzie było 75. Mm -hmm. e, z czego 3, 4, 5, 5 odrzuconych no to, to jest nieźle. W tym roku, no w tym roku komisja Wikigrantów odrzuciła 4. No właśnie, a jeszcze chciałem się Wojtek zapytać, czy wiesz coś na więcej, więcej na temat tego wiki projektu Translation w wiki źródłach? Nie, szczerze powiedziawszy nie, to, to, to, to właściwie trzeba by było uśmiechnąć się do kogoś, kto był na konferencji w Wiedniu bodajże, to właśnie było poświęcone chyba tej tematyce. Mhm. Akurat tego nie śledziłem, ale na przykład bardzo, bardzo mnie zaskoczyło to, że w trakcie warsztatów w Europejskim Centrum Solidarności, kiedy to rozma rozmawialiśmy z pracownikami Biblioteki ECS-u, jeden z użytkowników się przyznał, że ma już konto na Wikipedii, bo na Uniwersytecie Gdańskim e, były prowadzone na anglistyce zajęcia z tłumaczenia właśnie w ramach projektów Wikimedia prowadził Aha. Nie, nie, nikt inny jak Erwolf, to... który dawno, dawno temu administratorem Wikipedii Aha. był. No właśnie, właśnie. Ja myślę, że to zacznie procentować niedługo, bo już niedługo to wszyscy będą już kiedyś no. mieli coś do czynienia z Wikipedią, no bo to w takim wieku potem się z tego wyrasta, potem jest jakaś przerwa, a potem się robi zupełnie inne rzeczy i nagle człowiek sobie przypomina, że można przecież studentom zarzucić takie coś. No i do, do tłumaczeń to chyba jest świetny pomysł, żeby żeby na zaliczenia robić jakieś tłumaczenia, na przykład źródeł, prawda, z innego języka. Tak, ja zawsze się dziwię e, dosyć takim akrobatycznym artykułom, które powstają na Wikipedii, artykułom, które mają, e, nie wiem, jakieś tam znamiona badań naukowych, bądź też, e, bądź też, nie wiem, właśnie tłumaczeń, nie, nie na encyklopedyczne tematy. Ja zawsze zastanawiam się, że dlaczego ci nauczyciele, wykładowcy zadają jako pracę domową do napisania artykułów w Wikipedii. Dlaczego nie jest to wspólny projekt dla całego semestru czy grupy studentów stworzenia Wikibooka, chociażby podstawowego, albo właśnie przetłumaczenia na zajęciach translatorskich mm. jakiegoś fajnego dzieła z domeny publicznej niemieckiej, mm. angielskiej, francuskiej. Bo pewnie nie zdają sobie sprawy, że jesteś poza Wikipedią niestety. Tak, tak, niestety. I, i myślę, że właśnie taką, taką świadomość tego, że jest coś więcej, no moglibyśmy, powinniśmy, powinniśmy budować, właśnie tak dopieszczając te nasze siostrzane projekty, właśnie moglibyśmy to robić. No będziemy robić oczywiście, no ale tak, tak jak mówię, no to też ludzie są, którzy mieli coś wspólnego z Wikipedią i teraz yy, nagle stają przed prostym zadaniem, żeby obciążyć swoich studentów tak, i dać im jakieś zadanie. No tak, no szkoda, że to właśnie się nie, nie, nie dzieje gdzieś tam w porozumieniu z, z ludźmi, którzy są wikipedystami. Może właśnie brakuje świadomości tego, że coś, tą Wikip coś za, za tą Wikipedią stoi, nie nad nią, a za nią, jakaś organizacja, jakieś, jakieś stowarzyszenie, jakaś grupa ludzi, organizatorów, inicjatorów. No ale wiesz, mieć. byłem ostatnio na spotkaniu Koduj dla NGO organizowanego mhm. przez e-państwo, przez fundację mhm. e-państwo i oni powiedzieli, że właśnie zajęli się wikipedią, bo był u nich Tadeusz Rudzki. Mhm. Wykładał im, jak to powinno się robić. No i okazało się, że właściwie wszystkie, wszystkie te edycje, które mieli, to, to im przesunięto do brudnopisów albo coś tam im mhm. pokasowano. Także... No ciągle ta bariera wejścia, już nie mówię o tym wejściu, żeby po prostu umieć kodować, nie? Żeby umieć mhm. ten, ten wiki-kod, bo już w tej chwili nie ma tej bariery prawie, albo jest niska. No, jak, jak, jak przeszliśmy na chwilę na wiki żeby coś tam stawić w infoboxie, w trakcie właśnie szkolenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym, to była chwila przestrachu. Aha. No, ale właśnie jest ta bariera jednak mentalności, takiego przejścia na myślenie właśnie encyklopedyczne, prawda, i to jest... A właśnie w tym momencie bardzo fajnie by było zacząć w jakichkolwiek szkołach zajmujących się turystyką, zajmujących się hotelarstwem od naszego najmłodszego siostrzonego projektu, od Podróży, gdzie bariera wejścia jest, co niejednokrotnie powtarzaliśmy, gdzie bariera wejścia jest bardzo niska, gdzie obowiązuje tak naprawdę subiektywizm, gdzie obowiązuje tak naprawdę hmm. nieneutralny punkt no, widzenia. ja jestem innego zdania, wiesz, czytając ten regulamin, to można się przestraszyć, naprawdę, już omawialiśmy to Właśnie chyba no, dwa ale regulamin temu. regulaminem, ale yy, nie wiem, no na, na wiki źródłach o wiele, przepraszam, na, na, na wiki podróżach o wiele łatwiej będzie mówić o pięknych krajobrazach niż na wikipedii, bo ktoś nagle ci właduje szablon potrzebne źródło. No ja bym był ostrożny z tym, z tym mówieniem o krajobrazie, bo to może być reklama regionu na przykład. Chociażby, chociażby. Więc tam właśnie w regulaminie takie są. No, ale jest to, jest to troszeczkę, jest to troszeczkę inny projekt, troszeczkę się go inaczej edytuje. No, mam nadzieję właśnie porozmawiać też z Szymonem na ten temat podczas zimowego zlotu i takie właśnie dyskusje odbywają się no, na miejscu i szybko można przegadać i coś poprawić, coś zmienić. Od razu konsensus się uzyskuje w ciągu kilku minut, bo mamy wszystkie osoby zainteresowane na miejscu. No i zapraszamy na to spotkanie. W takim razie zapraszamy na spotkania z Zarządu Stowarzyszenia. No i do udziału w naszej audycji. Audycje Nowiny Wiki Radia, no, nagrywamy w poniedziałki o 20. W notatkach znajduje się zawsze link do spotkania na żywo. Wystarczy po prostu wejść przed 20.00, kliknąć na ten link, wtedy się łączymy w ten czy w inny sposób dzisiaj przez Hangouta. I możemy ze sobą rozmawiać, niekoniecznie się widząc, chociaż obrazki widać, takie awatary tak zwane. No i można brać udział, albo słuchając tylko, albo również biorąc udział w, w rozmowie. Jeśli jest jakiś ciekawy temat, tutaj wiki źródła się do nas dobijają od dłuższego czasu, właśnie dlatego ja tak próbuję ten temat poruszyć, no ale zapraszamy do audycji, bo to my tak dużo nie możemy powiedzieć o wiki źródłach, jak osoby, które zajmują się nim na co dzień. Może, może uda się zmobilizować kogoś. Tak samo o tygodniach tematycznych. Fajnie byłoby posłuchać od, od wewnątrz, jak to jest. Może po zakończeniu mhm. roku się uda, a może uda się nagrać audycję podczas zlotu zimowego i złapać kogoś tam z wiki źródeł na przykład. No bo na, na spotkaniu letnim były osoby z Wiki źródeł i, i, i myślę, że to tak. będzie. Tak, bo... był, był Air Rally mhm, No właśnie. W Gdańsku oczywiście. Więc może, może się uda troszkę też ich zaangażować, żeby przychodzili do nas też na spotkania, bo, bo one są zdominowane przez Wikipedię, tylko dlatego, że nie no ma tak. osób. Tak. Z... Natalia, Natalia z Wiki oczywiście chce przeprowadzić właśnie z, w trakcie zlotu zimowego nie prezentacji właśnie, z doceniania tych siostrzanych, za co jestem Natali bardzo wdzięczny. No fajnie, to zapraszamy w takim razie do słuchania audycji, do udziału w audycji, na spotkania zarządu, na zlot zimowy. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Był ze mną Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Marek Mazurkiewicz na Ochocie w Warszawie. Do usłyszenia. No i ja ze Śródmieścia, z Młodzieżowego Domu Kultury, przy ulicy Łazienkowskiej 7. Tutaj też można przyjść do studia i ze mną po prostu wygodniej jest, jak się patrzy komuś w oczy i, i wtedy można rozmawiać tak bardziej konkretnie. Zapraszam tutaj do studia na, na Łazienkowską 7. Nazywam się Borys Kozielski i dziękuję bardzo i do usłyszenia.